godzina 20.10 i jak co drugi czwartek witam wszystkich słuchaczy na debacie dzisiaj nasza debata będzie miała współprowadzących od dnia dzisiejszego już chyba tak zawsze zostanie witam wszystkich Mateusz Dolak i Adam Mielczarski dostałem zaszczytną funkcję pełnienia drugiego prowadzącego a w naszym studiu z nami są y, Dawid Wachowicz kłaniam się nisko Mateusz Furtas witam i Piotr Krawczyk. Witam. Dzisiaj, tak jak już pewnie widzieliście na Facebooku, będziemy rozmawiać o miejscach dla młodych ludzi w Puławach. Czy Puławy mogą być miastem atrakcyjnym dla młodych ludzi? Dlaczego? Proszę pierwszego gościa o zabranie głosu, może Dawid Wachowicz. Puławy na tyle mogą być miastem atrakcyjnym dla młodych ludzi, na ile może być takim miastem miasto tej wielkości, Aczkolwiek Pułowy mają przewagę nad innymi chociażby tym, że jest gdzie szukać pracy, jest gdzie się kształcić. Są lokale, gdzie można pójść w weekendowy wieczór, ale wiadomo, że takie miasto jak Puławy nie ma szans w konkurencji z kilkuset tysięcznymi metropoliami. Dawid, powiedziałeś tu o kształceniu. Myślę, że chodziło Ci o szkoły wyższe, tak? Co miałeś na myśli? Mm, nie, nie chodziło mi tu o szkoły wyższe, chodziło mi raczej o, o szkoły średnie, szkoły zawodowe. To przejdźmy może do następnego gościa, który powie się na ten temat. No, uważam, w Pławach jest tak jakby ciekawe miasto, ponieważ są koncerty w Smoku, które, na, których przy, na które przychodzi dużo ludzi, także w Domu Chemika w ferie organizowane. W sezonie zimowym jest lodowisko, jest też kino, jednakże jest trochę mało tych atrakcji, mogłoby być więcej. Pławy się rozwijają, lecz według mnie w trochę zbyt powolnym tempie. A co do temat sądzi Piotr Krawczyk? Według mnie no Pławy to dość atrakcyjne miasto. Jest piękny park, dużo zieleni, ale no. Dzisiejsza młodzież, młodzież XXI wieku, chyba ma raczej inne priorytety. No, najwięcej, najbardziej młodzież łączy muzyka, ale z muzyką no to puławy no, trochę kuleją według mnie. Jest trochę za mało koncertów, a przydałby się jakiś festiwal może. Po tej wypowiedzi nasuwa mi się pytanie, właśnie w jakiej sferze brakuje miejsca dla młodych ludzi? Może Piotr? No to według mnie no, brakuje w sferze muzycznej, tak? O, to dotyczyło pytania? E, no, generalnie młodzi ludzie powinni e, wyrażać siebie w jakiś sposób. Powinni mieć możliwość, e, że tak powiem, kształcenia się muzycznie oraz e, powinna mieć miejsce, gdzie to pokazywać. No, w pławach jest Dom Chemika, no ale rzadko kiedy się zgadza na to, żeby zorganizować jakiś koncert. Jest smog, ale smog sprowadza gwiazdy, no gwiazdy generalnie i te koncerty są biletowane. Więc brakuje takiego miejsca w Puławach. Ja chciałbym się odnieść tutaj do odpowiedzi Dawida Wachowicza, który powiedział, że jest gdzie szukać pracy, jest gdzie pójść. Czy aby na pewno, chciałbym, aby tutaj pozostali goście się do tego odnieśli, Um, przedstawimy Państwu pod koniec tej części sądę uliczną, um, w której nasi mieszkańcy no, niezbyt podzielają tą opinię, ale proszę najpierw gości, aby um, zajęli stanowisko w tej sprawie. Czy aby na pewno jest gdzie szukać pracy i jest gdzie pójść w puławach? Ciężko powiedzieć. Um, Ponuję takie przekonanie, że jednak w większych miastach jest łatwiej, um, ponieważ są większe możliwości, jest więcej przedsiębiorstw, z których można znaleźć pracę, jest szerszy wybór ofert, Puławy są du dosyć dużym miastem, rozwijającym się, jednakże no, ciężko im konkurować z takimi miastami jak Warszawa, Kraków, Lublin chociażby. Musiałbym sprostować, że Puławy nie są oazą pośrodku pustyni i chociażby w zakładach asodowych można jest zatrudnienie, aczkolwiek tam trzeba mieć jakiekolwiek kursy czy innego rodzaju wykształcenie, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli dane miejsce nie jest na środku pustyni, to praca się tam znajdzie. Wystarczy tego gdzieś poszukać i w razie konieczności się przekwalifikować. Tutaj chciałem się jeszcze odnieść, ponieważ nie zgodzę się z Dawidem, że nas tak łatwo jest znaleźć pracę. Ponieważ z czego wiem, większość tam potrzebują osoby wykwalifikowane, a z ty również mają podpisane jakieś tam kontrakty ze szkołami w, zawodowymi w Puławach. Gdzie są później przyjmowani pracownicy po stażu. No, tak nie bym się odniósł tutaj pozytywnie do, do Twojej wypowiedzi, ale wracając do tematu, gdzie aktualnie młodzi ludzie mogą spędzać czas w Puławach? No, między innymi w smoku, w którym organizowane są koncerty. Co prawda, są to w większości przypadkach koncerty takie zespołów związanych z sceną rockową, nawet metalową. No, odbywają oczywiście czasami koncerty innych y, gatunków muzycznych, zespołów, które uprawiają inne gatunki muzyczne, jednakże rzadziej. No, w domu chemika też czasami są koncerty, ale to już bardzo rzadko, głównie w ferie chyba zimowe. Też kino, no, lodowisko w okresie zimowym, no, ale jednak brakuje tych miejsc, na przykład przydał się jakaś kręgielnia, jakiś park rozrywki przykładowo. Chciałem tu sprostować, że kręgielnia jest w jednym z płaskich y, lokali, a co na ten temat yy, sądzi Piotr? Znaczy, no ja o okręgielni oficjalnie jeszcze nic nie wiem. Nie, nie byłem ani... nie miałem nawet okazji się rozejrzeć za tym. A co do miejsca, to w lato jest park, ale w parku prędzej czas spędzają pary yy, niż ktoś pojedynczy. Tak pojedyncze osoby to chodzą, nie wiem, na boisko. Właśnie, Adam powiedziałeś, że jest kręgielnia, bo ja tutaj y, pierwszy raz słyszę, że w Pławach jest Kręgielnia. Mógłbyś jakoś rozwinąć ten. Ym, obowiązuje mnie to, że nie mogę robić reklamy na antenie temu Ale jest w Pławach Kręgielnia, I... tak? Informujemy I... naszych słuchaczy, że w Pławach jest Kręgielnia. Y, chciałem tylko przypomnieć, że możecie do nas pisać swoje opinie i wysyłać do nas y, pytania do słuchaczy, które będą zaprezentowane w ostatniej części programu na nasz numer Gadu Gadu. 1, 3, 2, 9, 5, 9, 6, 2. A wracając do tematu pracy dla młodych ludzi, jakie miejsca pracy powinny powstać według Was? Może Dawid. Uważam, że takie kwestie jak rodzaj miejsca pracy jak ci musi powstać, powinien regulować rynek i na szczęście tak właśnie się dzieje. Jeżeli się okaże, że wpływa potrzeba spawaczy, to dacie właśnie miejsce pracy się, się pojawi. Jak, jak dokładnie rynek pracy w, pu w Puławach wygląda, nie wiem. Kiedyś przeglądałem sobie oferty pracy w internecie i tam były raczej tego typu mm, oferty jak mm, sprzątacz w jednym z tutejszych hipermarketów. I to zdaje się nie była praca stała, ale myślę, że mm, tak właśnie jako pracownik fizyczny Gdzieś to trudniej się powinno udać znaleźć w tym mieście. Osobiście chciałbym się zapytać tutaj Mateusza i Piotrka, bo Dawid powiedział, że się mniej więcej orientował w miejscach pracy w Puławach. Ale czy Wy zdecydowalibyście się zostać w Puławach po tym, jak ukończycie szkołę średnią, na przykład, aby studiować? Już nie mówię, że będziecie tutaj w Puławach studiować, prawda? Ale na przykład, że będziecie dojeżdżać do innego miasta. Czy Wam by się to opłacało? Czy wolicie jednak wyjechać? I jeśli byście wyjechali, to czy byście do Puław wrócili? Tak czy nie? Sądzę, że w Puławach no, niestety jest za mało miejsca na rozwój jakiejś działalności. No, konkurencja jest spora. Na przykład Warszawa w tym mieście jest łatwiej rozwinąć skrzydła, ale po pewnym czasie pewnie można by było wrócić do rodzinnego miasta i coś rozkręcić. No według mnie wpławy są takim, jak na skalę tak polskiej, dosyć tak średniej wielkości miastem i co za tym idzie, zróżnicowanie w ofertach pracy jest mniejsze niż na przykład w dużych miastach Polski, i to na przykład takim ludziom, którzy mają takie mniej specjalności, które zdobyli wykształcenie na takiej specjalności mniej, na które jest mniejsze zapotrzebowanie ciężej im będzie znaleźć pracę w takim mniejszym mieście. A czy Młodzieżowa Rada Miasta bądź samorządy szkolne czynią coś, żeby e, młodzieży zapełnić ten czas, żeby organizować jakieś e, eventy, wydarzenia, coś, żeby coś się działo w tym mieście? Bóg miejsca dla młodzieży w Pławach. Ja Dokładnie. proponuję, aby na to pytanie odpowiedział Dawid Wachowicz, który jest sekretarzem Młodzieżowej Rady Miasta. Myślę, że on będzie tutaj w stanie nam na ten temat odpowiedzieć. Właśnie jak tam trzecia kadencja, czy planujecie um, zrobić jakieś imprezy dla młodzieży, tak abyśmy my, bo jesteśmy młodymi ludźmi, um, mieli co zrobić w puławach? Niestety na chwilę obecną Młodzieżowa Rada Trzeciej Kadencji jest dopiero na etapie organizowania się, Wiem, że pan przewodniczący Śliwiński z dorosłej rady planuje zrobić widzilię miejską i, i bardzo się cieszę z tego powodu, a aczkolwiek takich wydarzeń dla młodzieży, no niestety Młodzieżowa Rada póki co nie przewiduje. Podejrzewam, że jakieś pomysły na pewno się pojawią, bo zwykle się pojawiały. Wiem, że coś może być na 1 czerwca, na Dzień Dziecka ale to raczej dla tej młodszej młodzieży, że tak to nazwę. To może dla osób, które są potencjalnymi wyborcami właśnie młodzieżowych radnych i z samorządów, bo również samorządy w szkole mogą organizować na przykład różne wydarzenia w szkole, jakieś powiedzmy imprezy. Co wy byście oczekiwali od Młodzieżowej Rad Miasta, od samorządów szkolnych, aby zorganizowali dla was? Abyście mogli się jakoś odnaleźć w naszym mieście, co by uatrakcyjniło ofertę naszego miasta. Proszę bardzo, Piotr Krawczyk. Moim zdaniem, no, młodzieżowa Rada Miasta ta powinna zorganizować, nie wiem, może festiwal e, dla ludzi tworzących muzykę z, nas, z naszych okolic, żeby każdy mógł miał szansę e, wykazać się i pokazać ludziom, e, na co ich stać. Może Dawid lub Mateusz, zabralibyście głos na ten temat? Cóż, jako mm, sekretarz Młodzieżowej Rady wolałbym posłuchać tego, co, co sugerują y, osoby spo, spoza tego organu, żeby potem móc, co ciekawsze pomysły, postarać się wdrożyć. No to, czyli zapraszam do zabrania głosu Mateusza. No według mnie powinno się jakieś organizować różne różnego typu festiwale, jakieś jakieś um, ogólnie imprezy, które anga anga angażujące młodych ludzi, którzy, którzy powinni, żeby mogli sobie znaleźć jakieś zajęcie, po prostu jakieś rozrywkę w oderwaniu od, tej co od codzienności, od chodzenia do szkoły. W Puławach w ostatnim czasie bardzo popularne stało się zjawisko, że młodzi po maturze wjeżdżają na studia do innych miast i zostają tam, że nie, nie wracają. I myślicie, jakie są tego przyczyny i co można by zrobić, żeby ci ludzie jednak potem tutaj wracali? Proszę bardzo, Piotr Krawczyk. Według mnie przyczyny tego zjawiska można nazwać tak, że po prostu Pławy no, są trochę małym miastem na rozwój e, swojej działalności, więc e, młodzi ludzie starają się rozwinąć e, się w większych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Lublin. Dawid Bachowicz, proszę bardzo. Przed chwilą poruszaliśmy temat problemu znalezienia pracy w puławach. To też, jeżeli ktoś zdobędziesz wyższe wykształcenie, to raczej stara się znaleźć zatrudnienie w tym mieście, w którym akurat skończył studia, bo tam na ogół jest łatwiej. Chyba, że ktoś chce wykonywać jakiś wolny zawód typu prawnik czy artysta, wówczas to gdzie, to, gdzie akurat mieszka, nie ma aż tak dużego wpływu na, na pracę, ale wiem, że ludzie wolą mieszkać w większych miastach, aczkolwiek dla mnie jest to coś irracjonalnego, bo miasta wielkości Puław i mniejsze mają swoją duszę. No, ludzie młodzi wyjeżdżają też właśnie w poszukiwaniu pracy, niejednokrotnie, ponieważ w dużych miastach jest bardziej zróżnicowany wybór ofert pracy. Także pragną zmian, chcą się wyrwać z swoich rodzinnych stron, chcą po prostu czasami odpocząć po prostu od, od rodziców, nawet przykładowo. I też. Życie w dużych miastach jest niejednokrotnie atrakcyjniejsze, ponieważ jest więcej różnych, różnego typu festiwali, na przykład, bądź także miejsc, w można, których można spędzić dobrze czas. Ja zapraszam teraz wszystkich słuchaczy na krótką przerwę. Przypominam, że możecie do nas pisać na nasz numer gadu-gadu 6 2. Powtarzam numer 13295962. Prosiłbym o młodzi, młodych ludzi, którzy nas słuchają, o wyrażenie swojej opinii. Najciekawsze może wczytamy na antenie. Również zapraszam do wysyłania pytań do naszych gości. A pod koniec tej przerwy zostanie zaprezentowany materiał: Sonda uliczna wśród młodych ludzi co młodzież może robić w Pławach. Zapraszam, zostańcie z nami. dla młodych ludzi, co młodzi ludzie robią w Puławach. Posłuchajmy opinii młodych ludzi spotkanych dzisiaj na ulicach Puław na temat miejsc dla młodzieży w Puławach. Czasami się zdarza tak, że naprawdę nie ma gdzie pójść. Jest dużo miejsca, ale nie wiem, czy koniecznie dla młodzieży, jak już to są to miejsca bardziej przeznaczone dla osób dorosłych, bądź dla dzieci, na przykład zabaw. Nie ma takich określonych właśnie miejsc, które mogłyby być miejscami dobrymi dla młodzieży, takimi, w których młodzież by była zadowolona. Bo na przykład ja osobiście nie wiem, gdzie bym mogła pójść właśnie... Do takiego miejsca, gdzie bym spędziła fajnie czas. Galeria zielona, nic więcej. Wiem, że tam dużo czasu spędzają w smoku. Przyjeżdżam to na zakupy. Także galeria, Yeti, tylko typu sklepy. No, na przykład w piłkę gramy. Ludzie młodzi w wieku 14-15 lat bardzo się nudzą, co kończy się spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Jak już usłyszeliśmy, wielu młodym ludziom brakuje miejsca w pławach. Tak więc zapytaliśmy ich, czego im w naszym mieście brakuje. Myślę, że dobrym miejscem mogłoby być, mogły być lokal. Można powiedzieć, że... bo jest dużo barów, do których zazwyczaj są sprawdzane dowody osobiste, czyli są miejsca przeznaczone dla osób dorosłych z alkoholem, prawda? A coś takiego, gdzie można by było posłuchać muzyki, porozmawiać, takiej muzyki na żywo, bo tego jest w sumie dla nas mało, bo jest muzyka, której nie znamy, prawda? Jakieś stare zespoły, których nie, niekoniecznie wszyscy słuchają. Zostawisko, żeby było dostępne dla wszystkich, za darmo i tak samo miejsce do jeżdżenia na rolkach jakieś wyznaczone, na deskorolce, takie miejsca specjalne bezpieczne, Może jakieś kino, jakaś kręgielnia, albo coś tam, gdzie można spędzić czas kulturalnie i, i, i przyjemnie, nie połączyć przyjemne z pożytecznym. Jakiś normalny klub, normalnie się pobawić przy fajnej muzyce, a nie wszędzie trysiarstwo. Może żeby właśnie jakiś zrobić, nie wiem, coś właśnie w stylu takiej hali, tylko żeby dla młodych ludzi, żeby tylko oni tam mieli wstęp właśnie poniżej 25 roku życia. No, żebyśmy wszyscy się spotykali w jakimś centrum. Niestety, również starsza część społeczeństwa pławskiego zauważyła, że młodzież się nudzi. Powstanie miejsca z prawdziwego zdarzenia mogłoby rozwiązać ten problem. Młodzież siedzi, młodzież siedzi na klatkach, pod klatkami, na ławkach, spożywa alkohol, palą papierosy, niszczą różnego rodzaju mienie, mienie, mienie miasta. Nudzą się, po prostu się nudzą. To mi się bardzo nie podoba, bo młodzież, grzeczna młodzież, jeżeli sobie siedzi na ławce, to na pewno nikomu to nie przeszkadza. Ale jeżeli młodzież siedzi i po prostu, powiem brzydko, plują, przeklinają, no to niestety, ale to bardzo to brzydko wygląda, bardzo. I na pewno to nie jest mile widziane przeze mnie, jak i przez inne, inne osoby. Jeżeli siedzą pod klatkami schodowymi bezpośrednio, to tak, bo u nas w bloku się to często zdarza. Gdyby to było połączone tylko z przesiadywaniem i jakimś spędzaniem czasu, to nie ma problemu, ale zazwyczaj wiąże się to z alkoholem, jakimś dużo, dużo głośniejszym zachowaniem. No to to już jest denerwujące i przeszkadza. Niepokojący może być również fakt, iż młodzi ludzie po zakończeniu edukacji chcą opuścić puławy. Po części to miasto się rozwija i rzeczywiście staje się coraz lepsze dla młodych ludzi. Aczkolwiek z drugiej strony... Młodzi ludzie mają dość spore ambicje, żeby też stąd wyjechać. Większość osób, które znam, nie chciałoby tu mieszkać w przyszłości. Mateusz Dolak, Radio Pławy 24. Witam wszystkich po przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze wysłuchali sądy ulicznej, zrobionej dzisiaj przeze mnie. Ja przypominam, że Możecie wysłać swoje opinie lub pytania na nasze gadu-gadu 13295962. Powtarzam numer 13295962. I tutaj takie pytanie się kieruje ode mnie: czy zauważyliście wzrost patologii wśród młodych ludzi? Hmm, jak... Proszę bardzo, Dawid Macombe. Jak słyszeliśmy w niektórych powiedziach z sądu ulicznej, coś musi być na rzeczy, skoro ludzie często się na to uskarżają. Ja akurat w pławach nie mieszkam, więc nie wiem, jak to wygląda później wieczorami, kiedy to, jak to zostało przez kogoś podczas sądu określone dresiarstwo, gromadzi się na ławkach i klatkach schodowych, Aczkolwiek wiem, że to, że wśród młodzieży powstają patologie, nie jest niczym nowym. Gdzieś słyszałem, że nawet jak archeolodzy znajdowali na tabliczach Sumerys jakieś tam napisy, to też tam 5000 lat temu pisali, że jaka to młodzież jest zepsuta. Po prostu mam świadomość tego, że w, każdym, w każdej epoce, w każdym społeczeństwie jest jakiś tam określony odsetek młodzieży tej patologicznej, ale zawsze też jest ten odsetek młodzieży pozytywnej, z których potem będą porządni ludzie. No właśnie, żebyśmy tutaj tak nie mówili, że młodzież jest zła i że młodzież to patologia. Jest też wiele przykład takich osób, które jednak wiedzą co z sobą zrobić, bo potrafią pokazać dobry przykład. Niestety niektóre osoby po prostu tego nie zauważają. Na przykład można się spotkać z takimi przypadkami, że siedzi na ławce, powiedzmy, w przy, przysłowiowym przy bloku i od razu policja podjeżdża, bo któryś z sąsiadów zadzwonił ze skargą, że niby ta młodzież się źle zachowuje, a w nie każdym przypadku tak naprawdę młodzież, która siedzi przed blokiem lub na klatce schodowej musi się źle zachowywać, prawda? Są też przypadki osób młodych, które jednak po prostu przychodzą sobie posiedzieć, prawda, ze znajomymi kulturalnie, grzecznie. Proszę bardzo, Mateusz Furtas, gdy się odniesiesz do tej sądy ulicznej i do mojego poprzedniego pytania? Mm. No, zgodzę się z tym, co przed chwilą mówiłeś, że nie wszyscy są tacy, jak ta, nie wszędzie można zaobserwować patologie, ponieważ istnieje też do, dużo dobrych przykładów i denerwujące są takie generalizacje co do tego, że teraz młodzież jest, wszyscy, wszyscy piją, wszyscy się źle zachowują, wszyscy są namscy, ponieważ tak nie jest, to są tylko wyjątki, które źle obrazują resztę naszej społeczności, młodzieży. Proszę bardzo, Piotr Krawczyk. Jest taki stereotyp, gimnazjalista pali, pije. Lecz no, są też porządniejsi gimnazjaliści, że tak powiem, e, którzy dają dobry przykład kolegom. No, ci próbują może brać e, wzór, ale no, często to się nie udaje. Trzy czwarte... Młodych ludzi zapytanych, czy są uzależnieni od alkoholu albo y, od jakichś używek, no, niestety, niestety twierdzę, że tak. No i to jest przykre. Chciałem wrócić tutaj do wątku tych ławek i klatek schodowych. Czy według Was to zjawisko coraz częstsze jest normalne, czy jest anomalią? Może Dawid? Myślę, że nie ma w tym nic dziwnego, zwłaszcza, że na ławkach, na klatkach schodowych przesiaduje ta młodzież, która nie ma co, co zrobić w tym czasie, a przesiedzenie tego czasu w domu uważa za niewystarczające. Ale jak już mówiłem o tym w poprzedniej wypowiedzi, to jest normalne, w każdym społeczeństwie, w każdych czasach tego typu praktyci miały miejsce i będą mieć miejsce. I raczej proponowałbym nie przejmowanie się tym, a, a poświęcenie większej uwagi tej pozytywnej młodzieży. Proszę bardzo, może Mateusz Furtas hmm. zabierze głos. Według mnie taka młodzież, która przysieduje na ławkach, to nie, nie można mówić od razu, że to jest patologia czy coś w tym stylu, ponieważ czasami ludzie się po prostu chcą spotkać gdzieś na dworze, porozmawiać. Owszem, nieraz dochodzi do jakichś negatywnych jakichś incydentów, które psują od razu obraz młodzieży. Jednakże nie można generalizować. No to moim zdaniem... Młodzież, która tak często przebywa na klatkach schodowych, no, niestety z skutkiem negatywnym, to jest młodzież tak naprawdę bez ambicji, która nie ma pomysłu, co może ze sobą zrobić, nie wie, w którym kierunku się rozwijać i co mogłaby robić w przyszłości. Nie może wyobrazić sobie siebie za 10 lat. A, czy macie jakieś pomysły na zapobieganie tych, tym patologią wśród młodzieży, czy myślicie, że to po prostu przejdzie, że ci młodzi ludzie jak pójdą na studia, że po tych studiach jak znajdą pracę, będą mieli dom, dziecko i tak dalej, że wydośleją i zmienią swoje podejście do życia. Proszę bardzo, Piotr, Może, Piotr. Piotr Niektórzy nie są zbyt, że tak powiem, chętni, żeby Działać w jakikolwiek sposób y, aktywnie, żeby się rozwijać, tylko po to, żeby przesiedzieć, nic nie robić, żeby po prostu było dobrze teraz. Nie myślą o przyszłości, ani tym, czy y, tym, czy wyjdą na ludzi za pięć, dziesięć lat. Oni myślą, co jest teraz, jak jest teraz fajnie, to pewnie będzie jutro. Według mnie tak mogą myśleć tacy ludzie. Może Mateusz Furtas zabierze głos? No według mnie to zależy od osoby, ponieważ jedni z tego wyrosną, po prostu siedzą, bo teraz nie mają pomysłu, ale może się to zmienić w trakcie ich życia. Może, może ich się jakieś wydarzyć, jakaś sytuacja, która ich zmieni. Jednakże powinno też się, niektórzy są takcy, że po prostu nie widzą dla siebie przyszłości, nie mają perspektyw i coś należy z tym zrobić. Nie wiem, jakoś ich zaangażować w jakąś działalność. Dawid Pachowicz, proszę bardzo. No cóż, ta część młodzieży, którą nazywano już tutaj patologiczną, to nie jest jeden na ogół, tylko kilka tysięcy jednostek. Może przesadzam kilka tysięcy. Mniejsza o to. Dość, że każdy jest inny. I może trzeba się cieszyć, przypadki, jak ktoś ma kompletnie brak osobowości, ale każdy pozostały jest inny i do każdego trzeba trafić w inny sposób. Chociaż czy trzeba? Czy, czy naprawdę trzeba do każdego wychodzić, czy, czy nie pozwolić ludziom samemu zająć się swoim życiem i nie poruszać tego typu tematów? Bo niektóre rzeczy to jest po prostu kwestia selekcji naturalnej. Człowiek, jeżeli marnuje swoje życie w młodości, i potem nic nie robi w celu poprawienia swojej przeszłości, to gdzieś tam ginie w tym tłumie. Ale mówię, no to jest normalne, jeżeli chcemy temu, chcemy temu zaradzić, staram się, aby 100% pułapskiej młodzieży było porządnymi ludźmi, no to jedyny sposób to jest wziąć karabiny, tych ludzi spędzić do bibliotek i tam, i tam ich trzymać. To jest niewykonalne. Odważne tezy, Dawid. A, czyli tak podsumowując, czy waszym zdaniem należy się martwić o tą młodzież, czy po prostu trzeba dać im żyć tak, jak chcą, niech sami zajmą się sobą? E, jakie jest wasze zdanie na ten temat? Ja chciałbym jeszcze dodać do tego jedno pytanie. Czy nie zauważacie takiego wzrostu zjawiska, że większość ludzi po prostu nie interesuje to, co się aktualnie dzieje, i mają to wszystko gdzieś po prostu. Tak, proszę, może Dawid Gochnowicz. Przed minutą o tym mówiłem, że nie można oczekiwać od ludzi, aby interesowali się wszystkim, aczkolwiek, owszem, to, że ktoś interesuje się tym, co się dzieje dookoła niego, to jest jak najbardziej w porządku. Ale, cytując słowa pewnego publicysty, mimo, iż jest to normalne, że ludzie się nie interesują tacymi rzeczami, jak polityką, to miały miejsce takie tragedie, jak druga wojna światowa, miały, miały miejsce takie tragedie, jak wierci głód na Ukrainie. Ludzie wtedy się nie interesowali, a przecież jednemu i drugiemu można było zapobiec. Ale nie da się zrobić społeczeństwa idealnego, cytując innego klasyka, ludzie, którzy chcą, żeby się był idealny, budują więzienia. Może Jator e, Krawczyk się teraz opowie? No ja się zgadzam z, ze zdaniem kolegi, e, chociaż powinno dać się młodym ludziom szansę, no, jakoś e, instytucje, które próbują jakoś walczyć e, z tym, żeby ludzie się rozwijali, no, nie nagłaśniają e, tego z, za bardzo i młodzi, do młodych ludzi czasami nie dociera. E, czy coś ciekawe, że coś ciekawego dzieje się w danym miejscu, w ich mieście? No, myślę, że też młodzi ludzie mają dużo swoich spraw, którymi się też martwią, interesują i nieraz nie mają po prostu, e, nie mają czasu, by się zastanowić nad czymś, nad tym, co ich otacza, nad ich przyszłością i nie można powiedzieć, że nie mają ambicji. Po prostu mm, często żyją teraźniejszością no i ciężko im jest wybiegać daleko w przyszłość. A czy uważacie, że popularne jest takie zjawisko występujące teraz coraz częściej, że młodzi ludzie krytykują państwo jako system, krytykują rządy w kraju, czyli tylko wymagają, a sami nic nie chcą z tym robić? Czyli, że krytykują, krytykują i jeszcze raz krytykują. To zjawisko na przykład pokazują akcje na premiera Donalda Tuska, kierowane podczas meczów ligowych w piłkę nożną. Może nawet Wachowicz. No cóż, są czasami chodzę na mecze i wiem, że ci najbardziej zagłaszali dziwice pod adresem premiera śpiewają mniej lub bardziej nieprzyzwoitej piosenki, nieprzyzwoite w sensie używania dość dosadnych sformułowań. To, że młodzież krytykuje władzę, to jest, to jest bardzo dobre zjawisko w tym sensie, że, że zaczyna się interesować, co się dookoła dzieje. Ale no jeżeli ch chciałbym tutaj mówić co do koniec, co jest nie tak, to, to zeszłoby mi się do rana, ale jeżeli młodzież wie, że coś trzeba zrobić, ale jeszcze, jeszcze nie wie co, jeżeli młodzież już nabiera świadomości, że władza niekoniecznie musi chcieć ich dobra, to już jest krok w dobrą stronę. Ale to powinno być decyzją każdego pojedynczego człowieka, jaką drogę obrać, aby coś w tym kraju poprawić. Oczywiście są ludzie, których to zupełnie nie interesuje, o których mówiliśmy wcześniej, ale bardzo się cieszę, że ludzi interesujących się robi się coraz więcej. I wyrażam w związku z tym bardzo duże nadzieje. Młodzi ludzie krytykują, bo to jest najprostsze rozwiązanie, po prostu skrytykować, a nic nie wnosząc do tego, co się wokół nas dzieje. Zresztą to nie tylko młodzi ludzie, jak praktycznie ogół naszego społeczeństwa najłatwiej jest krytykować, zaś coś konstruktywnego wymyśleć, coś, jakieś propozycje dać, to już trochę gorzej z tym. Moim zdaniem ludzie krytykują władzę. Z jednej strony, przez to, że z jednej strony mogą się tym interesować, ale z drugiej, no, skoro nie wiedzą, co mogą nie wiedzieć, co tam rząd wnosi, co rząd zrobił dla naszego kraju i po prostu po najprostszej linii oporu skrytykować i dalej się tym nadal nie interesować, bo krytyka to najprostsza linia oporu. A czy uważacie też, że młodzież nie zna czasami nawet, historii i losów własnego kraju, narodu, że nie wiedzą o takich rzeczach jak sierpień 80, powstania na przykład wielkopolskie, śląskie, kościuszkowskie. O takich rzeczach. Coś więcej poza szkołą. Może Piotr. Nagry. Dla mnie osobiście historia Polski jest bardzo ważna i odgrywa ważną rolę. No, dla niektórych ludzi po prostu historia jest czymś mniejszym e, niż, nie wiem, ich życie jest może najważniejsze dla nich. I nie mają na przykład czasu, bo są zapracowani, nie interesują się tym, e, co było, tylko interesuje ich to, co będzie albo to, co jest. I no, przykro trochę patrzeć na to, że e, młody człowiek nie wie na przykład, w którym roku wybucha II wojna światowa. Dawid Wachowicz, proszę bardzo. Niedawno, 11 listopada, ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Wbrew temu, co mówiły media, było tam bardzo dużo młodych ludzi, którzy byli porządnymi ludźmi, którzy, którzy kochają Polskę, którzy mniej lub bardziej znają historię. Oczywiście media starały się pokazać to wszystko w zupełnie innym świetle. Ja po prostu wiem, że, czy tego Gomarza Niepodległości to byli właśnie ludzie młodzi, patrioci i stanowiący właśnie te, te nadzieje polskiego narodu, i myślę, że tego, że, że tego pokroju ludzie to właśnie są ci, na których trzeba się skupić. Wiem, że z puław było tam bardzo dużo ludzi, i wiem, młodzież historii może nie chce się uczyć, bo kojarzy mi się to z ludnymi lekcjami w szkole. Z takimi rzeczami, jak sierpią 80, jak okrągły stół, nie chcą się specjalnie zajmować. I tu ich rozumiem, bo, bo mam zupełnie inne podejście do, do tych akurat wydarzeń niż ogół. Ale o takich rzeczach, jak druga wojna światowa, młodzież często słucha piosenek grup, grup rokowych, które chętnie podejmują ten temat, jak chociażby zespół Sabaton. No, młodzież w dzisiejszych czasach... Znaczy, nie można mówić ogólnie, że, ca, że wszelka młodzież jednakże spora i część nie interesuje się historią, ponieważ uważa, że to było kiedyś, nie dotyczy ich to, że ich to nie interesuje, że nie mają na to czasu. Jednakże hmm, powinno ich to interesować, bo jednak waż, warto jest wiedzieć co się, jak wiedzieć coś, cokolwiek przynajmniej o historii naszego kraju, no ale niestety siłą tej wiedzy nie, nie da się wkuć po prostu. Po prostu warto jest skrzepić w młodych ludziach patriotyzm i te wartości powinny być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ja tutaj bym się posunął dalej i mam takie pytanie, czy nie uważacie, że nasze społeczeństwo rośnie na głupie społeczeństwo. Z odczucia, młodzi ludzie, większość młodych ludzi już nie interesuje, powiedzmy, nauka, prawda? Tak jak to było w poprzednich latach, że większość ludzi po prostu próbowała się uczyć, prawda, chcieli coś osiągnąć poprzez naukę, poprzez wiedzę. Teraz ja takiego zjawiska nie, nie widzę, po prostu ym, powiem tak, na swoim przykładzie, yy, widząc młodych ludzi, prawda, którzy idą ulicą, słyszę yy, różne, tutaj nie będę cytował może już co słyszę, ale powiem tak, przekleństwo yy, no po co się uczyć i tak jakoś sobie dam radę yy, nie będę tego robił bo to jest bez przyszłości przepraszam bardzo, taki mój cytat ale chciałbym, aby moi goście się do tego odnieśli. Czy nasze społeczeństwo rośnie na społeczeństwo, no nie chcę się tutaj źle wyrazić, ale na społeczeństwo idiotów? Proszę bardzo, Dawid Wachowicz. Niestety mówię. obawiam się, że w tym jest bardzo dużo racji, ale skąd to się bierze? Śródzo problemu trzeba szukać w mediach, ale nie takich jak to radio, ale w mediach takich bardziej mainstreamowych. Trzeba zwrócić uwagę na to, że słyszałem, że spory, spora część ludzi ogląda wiadomości i nie rozumie tego, co, co tam w tych wiadomościach mówią, mimo iż starają się tam dziennikarze przedstawić to wszystko we miarę zrozumiałym języku. To, że media promują bardziej taką kulturę spłaszczoną, kulturę masową dla, dla prostszego odbiorcy jest raczej efektem tego, że mainstream, czyli główny nurt, Stara się trafić do, do większości, bo większość to kupuje, tylko że y, sprzedawanie swy, y, swojego podejścia do świata w większości odbywa się kosztem tych 15-20% ludzi wartościowych, których to jednocześnie spłaszcza, bo zwłaszcza w sensie intelektualnym. Bo Zauważyć należy, że przecież Polacy jeszcze przed II woj wojną światową uchodzili za bardzo inteligentny naród, których sam Hitler się bał. Którzy sławili się tym, że na przykład odszyfrowali Enigmę. Dzięki takim ludziom nasz polski naród był sławiony za, za granicą. Później tych takich wybitnych jednostek w Polsce narodzie zaczął brakować, ale odbyło się też kosztem innych krajów. Bo zauważmy, że w Polsce po II wojnie światowej mieliśmy lata komunizmu, gdzie nam raczej wprowadzono, w na na to chociaż tu, to określenie nie wypada, wprowadzono taką ideologię socjalizmu i zupełnie inne wartości wpajano ludziom do głowy, a na Zachodzie z kolei już się rozpoczęła, zaczynała ta komercja. Dobrze, ja chciałbym teraz powiedzieć, że ogłaszamy króciutką przerwę. E, przypominam, że to już ostatnia chwila, abyście mogli do nas pisać na nasz numer Gadu Gadu, Wasze opinie i Wasze pytania, już w następnej części będą przedstawione wasze opinie i pytania. Powtarzam numer 13295 13295962 niestety y, musi się z nami pożegnać Mateusz Furtas. Dziękujemy Mateuszu. No, dziękuję też. A ja zapraszam naszych słuchaczy na trzecią część debaty. Witamy po przerwie. Z nami zostali już tylko Dawid Wachowicz i Piotr Krawczyk. Przypominam, że słuchacie debaty w Radio Puław 24. Już jest trzecia część. Przyszło nam kilka pytań od słuchaczy. I takie może jeszcze jedno zadam tutaj pytanie. Czy uważacie, że puby lub kluby do których teraz są osoby wpuszczane tylko za okazanie dowodu osobistego, powinny do tych lokali być wpuszczani młodzi ludzie, którzy na przykład pochodzili 15-16 lat. Proszę bardzo, Dawid Pachowicz. Myślę, że właściciele lokali poszczególnych wiedzą lepiej, kogo powinni wpuszczać, a kogo nie. A jeżeli pomimo tego, że nie wpuszczają osób niepełnoletnich, osiągają zyski i nie bankrutują, no to chyba im to nie szkodzi. A nie widzę powodu ani moralnego przyzwolenia na zmuszanie kogokolwiek, aby wpuszczał do swojego lokalu tych określonych ludzi tylko dlatego, że są w danym wieku. To właściciele powinni decydować. Według mnie właściciele powinni znać prawo i które mówi, że udostępnienie nieletnim alkoholu grozi jakimiś sankcjami. No, wpuszczenie nieletniego do klubu jest prawie równoważne z tym, że młodzi spożyją alkohol w tym miejscu. Jednak właściciele no, powinni wyciągać z tego jakieś konsekwencje, ale niestety rzadko tak się dzieje. Mamy tutaj pytanie od naszego słuchacza, który pyta, czy, czy uważacie, że jeśli słucham hip-hopu, to nie mam przyszłości i pomysłu na siebie. Jak to jest według stereotypów i jak się do tego panowie odniesiecie? Może Dawid Wachowicz jako pierwszy zabierze głos na ten temat. Słucham różnej muzyki, hip hop również. I, mm, i co, co, co sugerował dokładnie słuchacz, że jest jaki? Że nie ma przyszłości i pomysłu na siebie Aha. według stereotypów. No to może ja też nie mam przyszłości, nie mam pomysłów dla siebie, nie wiem. Bo, bo, bo też takiej muzyki słucham. Nie, u, uważam, że to, kto ci muzyci słucha, to, to nie powinno specjalnie y, y, stanowić, czym będzie w przyszłości i, i, i czy ma jakieś szanse na tą przyszłość. Aczkolwiek, jeżeli ktoś słucha jakiejś taniej muzyci pop, y, jakiejś amerykańskiej gwiazdki, no to zalecam tam się zastanowić, ale... Ale nawet i to nie. No może nie, jest... nigdy nie będziemy rozmawiać o tych tak. Augustach. Um, A Piotr, co sądzisz mm. na ten temat? No, według mnie rodzaj muzyki akurat w, nie ma tu znaczenia, ale motywacja do działań na przyszłość. E, czyli co ja mogę z sobą zrobić w przyszłości. E, nie wiem, raperzy, no, też musieli, nie wiem, może kiedyś byli tymi stereotypowymi dresami i udało im się wybić. No ale ludzie, ci, którzy słuchają rapu tak dla siebie i mający motywację do działania aktywnie powinni odnaleźć się w życiu w przyszłości. I mam następne pytanie od jednego ze słuchaczy. Czy uważacie, że obecnie... Mówię tutaj o... Chciałem napisać tutaj o dzieciach, bo nie wiem, czy wy pamiętacie wasze dzieciństwo. Jestem z rocznika 93. Ja moje dzieciństwo spędziłam na ławce przed blokiem, na trzepaku, bawiąc się z innymi dziećmi w piaskownicy. Byliśmy młodymi osobami, nie brakowało nam telefonu komórkowego, a wszyscy wiedzieliśmy, o kiedy i o której się spotkać. Czy zauważyliście teraz takie zjawisko, które ja zauważyłam, że nawet już najmniejsze dzieci po prostu zwaniają się przez komórki, siedzą przed komputerami w domu. No nie mają tego dzieciństwa. Czy uważacie, że takie, takie czasy, jakie teraz mamy są dobre i czy to ma jakiś wpływ na dalszy rozwój tych młodych osób? Proszę bardzo, Piotrek Krawczyk. No ja jestem z rocznika 95 i no, w tych czasach no, patrząc z, per z perspektywy, młodzi ludzie, yy, dla nich przede wszystkim najważniejsze jest, by zagrać, nie wiem, w jakąś grę online i siedzieć nad nią 12 godzin czasami nawet cały dzień. No, pf, dzieci głównie gromadzą się przy trzepakach, no jeszcze wiedzą gdzie i o której się spotkać, tylko przez nas, przez to, że mijał czas, my teraz to już rzadko kiedy spostrzegamy i rzadko kiedy to przykuwa naszą uwagę. No, ja też, że akurat jak żaden na świat, to akurat pan Kwaśniewski został prezydentem, czyli nie jestem zbyt y, star, starą osobą. Ale pamiętam, że moje dzieciństwo było nie w puławach, a we wsi pod puławami, gdzie właściwie przesiedziałem w domu, oglądając telewizję, karmiąc się tym, co popodawał mi mainstream, ale potem jakoś mi przeszło i myślę, że to w jaki sposób ktoś się za dzieciństwo nie musi mieć decydującego znaczenia o, o przyszłości. Aczkolwiek. Moje wczesne dzieciństwo to jeszcze wtedy nie było internetu aż tak popularnego jak dzisiaj. I to może być nowy problem dla, dla młodzieży, bo wtedy telewizja już istniała i rodzice umieli zapanować nad nałodźmi oglądania swoich dzieci. A widzę, że internet, który wszedł stosunkowo niedawno, ciągle stanowi problem dla rodziców i uzależnienie dla dzieci, ale zostawiłbym to właśnie do rozstrzygnięcia tym, których ten problem dotyczy bezpośrednio, chociaż uważam, że i ja trochę jestem uzależniony od internetu, to po prostu nie jest kwestia do publicznej debaty, tylko do prywatnego zastanowienia się nad tym. Tak podsumowując naszą debatę, krótko, trzy, cztery zdania. Czy młodzież ma, czy są miejsca dla młodzieży w pływach, czy młodzież ma perspektywy jakieś, żeby zostać w pływach po ukończeniu studiów, czy młodzież w pływach się może rozwijać? Trzy zdania dosłownie na ten temat. I czy y, nie możemy ste uznawać stereotypów o młodzieży? Może zaczniemy od Dawida Wachowicza. Y, trzy zdania, więc będę teraz no sobie trzy, liczył. Trzy, cztery. No to nie bądźmy tacy y, y, szczegółowi. Y, więc tak. Y, nikt nie zostanie w Puławach, tylko dlatego, że ma ładną fontannę na placu Chopina. Y, puławy muszą coś zaoferować y, mieszkańcom obecnym i kandydatom na mieszkańców Puław, ale tak jak powiedziałem na samym początku, Puławy to jest średniej wielkości miasto i nie ma szans w konkurencji z chociażby Lublinem o, o pozostawienie u siebie ludzi w wieku 20-25 lat, bo teraz coraz bardziej powszechne się robi wykształcenie wyższe. Ludzie nawet po wykształceniu wyższym mają problem ze znalezieniem pracy w, w zgodnie ze swoim wykształceniem. Więc jeżeli y, nie mogą swojego wykształcenia dostosować y, do pracy w Puławach, y, to może trochę łatwiej będzie gdzieś, gdzieś w większym mieście. Y, co, co do jeszcze miejsc, y, gdzie młodzież może spędzać wolny czas. Y, słuchając wypowiedzi sądy ulicznej, zauważyłem, że jedyna droga to jest jakiegoś wielkiego ośrodka, yy, gdzie jest yy, yy, takiego multikulturowego na wiele zainteresowań, a to też jest niemożliwe. Każdy, po, yy, każdy jest zmuszony yy, angażować swój czas we własnym zakresie i nikt nie powinien yy, nawet próbować yy, yy, rozplanowywać czyś czas za niego. To, to, to wszystko właściwie z mojej strony. Może teraz Piotr się... Ja się zgadzam z zdaniem kolegi. Prawie całkowicie, ale... No... Z zewnątrz, czyli instytucje, moim zdaniem, powinny dawać oferty. Idziesz w tym kierunku? Proszę bardzo, rozwija się w tym kierunku. Idziesz w innym? Proszę bardzo. Interesuje cię gra na gitarze? My oferujemy Ci y, lekcje, interesuje Cię strzelnictwo, my y, dajemy Ci możliwość skorzystania ze strzelnicy. Tak więc dziękuję naszym słuchaczom za y, wysłuchanie tej debaty. Ym, chciałbym zaprosić tutaj wszystkich już y, na jutro od rana serwis informacyjne w Radio Pławy 24 od godziny 8 do 18. A o godzinie 15.00 program Piątkowy Lajcik. Wszystkich A. zapraszam. A w poniedziałek o 16.00 program Backstage. E, dziękuję naszym gościom, którymi byli Piotr Krawczyk i Dawid Wachowicz. I jeszcze raz w imieniu swoim i Adama. Dziękujemy za wysłuchanie naszego programu i zapraszamy na następny za dwa tygodnie. A naszymi gośćmi za dwa tygodnie najprawdopodobniej będzie Robert Sosik i jeszcze jakiś przedstawiciel partii opozycyjnej, o tak powiem.